Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia Dzień Dobry. Katarzyna Borowiecka jest 17. Serwis Trójki. Krzysztof Zylewski Polacy jadą na święta na drogach. Bezpieczeństwa pilnuje 5 tysięcy policjantów. Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny, który z bronią wtargnął do łódzkiej fabryki, grozi mu dożywocie. Marnowanie żywności szkodzi środowisku, przypominają przed świętami działacze WWF Polska. Warto pamiętać, żeby nie kupować za dużo jedzenia. Korki na trasach wyjazdowych z dużych miast i więcej policyjnych patroli na drogach. Zaczyna się długi świąteczny weekend, a jadąc do rodziny w różne części kraju warto zdjąć nogę z gazu. Łączymy się z Michałem Makowskim, który w okolicy Nadarzyna na południu od Warszawy śledzi, obserwuje ruch. Powiedz jak wygląda sytuacja. Dzień dobry. S8 z Warszawy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego jedzie się całkiem płynnie. Znacznie dłużej potrwa wyjazd z miasta przez Łomianki Krajową Siódemką. Tam trzeba będzie swoje odczekać w korkach. Kierowcy wyjeżdżający z Warszawy, z którymi rozmawiałem, zmierzają do swoich bliskich na przykład na Śląsk czy do Opola. A w jaki sposób przygotowali się na tak długą trasę? Byliśmy na mainie, zatankowaliśmy. Czasami jeszcze mówią, że wpada sprawdzić ciśnienie w oponach albo poziom oleju. A To wszystko nam się wysierla, także w pełni zautomatyzowane, więc nie musimy sami tego sprawdzać. Dostrzega pan różnicę właśnie w tym, jak się kierowcy zachowują w tym okresie świątecznym, jak jest generalnie duży ruch na drogach. Tak samo szybko ich wyprzedzamy, jak w zwykły dzień. Żeby żona tego nie słyszała. Wiem, ona jeździ jeszcze lepiej. Korki można napotkać za to na A6 pod Szczecinem na węźle szczecin Szczecin-Dąbie i węźle Rzęśnica. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku niemieckiej granicy. Natomiast policjanci przez cały weekend będą sprawdzać trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów, zapowiada Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zawsze w przypadku jakiegoś drobniejszego wykroczenia można liczyć się z upomnieniem, natomiast w tych najważniejszych kategoriach skutkujących zdarzeniami drogowymi na pewno tej taryfy ulgowej nie będzie. Dla przypomnienia w ubiegłym roku w, w czasie wielkanocnego weekendu doszło do ponad 240 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób. Drodzy kierowcy, noga z gazu. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Na trzy miesiące do aresztu trafi mężczyzna, który w środę wtargnął z bronią do fabryki na łódzkim Nowym Józefowie. 42-latek strzelał do byłego kierownika, wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowiedzał usiłowanie zabójstwa, groźby przy użyciu broni, a także posiadanie narkotyków. Grozi mu nawet dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowa areszt. Wskazano na możliwość ucieczki, związaną m.in. z obawą wymierzenia surowej kary pozbawienia wolności, jak również na możliwość popełnienia przez 42-latka nowego ciężkiego przestępstwa z użyciem przemocy. Paweł Jasiak Rzecznik, prokuratury Okręgowej w Łodzi. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Jak tłumaczył, chciał na terenie zakładu popełnić samobójstwo. Wojna na Bliskim Wschodzie utrudnia niesienie pomocy humanitarnej na całym świecie. UNICEF ostrzega, że konflikt z Iranem uderza w dzieci, do których trudniej dotrzeć organizacjom międzynarodowym. Wzrost cen ropy naftowej opóźnia dostawy leków i żywności. O problemach organizacji pomocowych Agata Król. Wojna na Bliskim Wschodzie paraliżuje, pomoc dla dzieci na całym świecie alarmuje UNICEF. Dyrektor Generalny Organizacji Katrin Russell zwraca uwagę, że wpływają na to m.in. wyzwania logistyczne takie jak blokady w portach i wydłużone trasy żeglugowe. Jeśli niesienie pomocy będzie utrudnione i bardziej skomplikowane ze względu na dostęp do szlaków dostaw lub drożające paliwo i coraz droższe leki, to trudniej będzie nam wykonywać pracę, która jest potrzebna w wielu rejonach świata. UNICEF organizuje alternatywne rozwiązania, by pomoc była na czas, to jednak winduje koszty. Pomimo trwającego konfliktu pracownicy organizacji działają też w rejonie walk, mówi Kamil Farbuła z UNICEF Polska. W Libanie przywróciliśmy dostęp do wody dla ponad miliona osób, a w Iranie prowadzimy mobilne punkty medyczne. W Iranie i Libanie zginęło od końca lutego około 340 dzieci, a ponad 2000 zostało rannych. Ponad 200 tysięcy zostało przesiedlonych z powodu bombardowań i nakazów ewakuacji. Agata Król, Polskie Radio. Przed świętami sklepy kuszą promocjami. Fundacja WWF Polska zachęca, by kupować rozsądnie, bo marnowanie żywności szkodzi środowisku. Dlatego warto pamiętać, żeby planując zakupy, nie kupować za dużo jedzenia. Każdy produkt żywnościowy, aby powstać, musi zużyć zasoby przyrodnicze. Przede wszystkim warto pamiętać o wodzie, której na terenie Polski coraz częściej brakuje. Według ostatniego raportu Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, jednym z dwóch największych wyzwań systemu żywnościowego jest rosnąca częstotliwość i zasięg susz. Mówi Agata z Fundacji. Jedzenie, które zostanie po świętach można oddać do jadłodzielni, które są w wielu miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 minut po 17. Sport i Dariusz Urbanowicz. Po przerwie reprezentacyjnej rozgrywki piłkarskie wracają już jutro. W Wielką Sobotę odbędą się cztery mecze, w tym szlagierowe starcie Agiloni z Lechem. Kibice żużla nieco dłużej czekają na powrót Ekstraligi. Tory zapełnią się 10 kwietnia. Tytułu broni Pres Toruń, którego planowymi zawodnikami mają być Emil Sajfudinow, Patryk Dudek, Mikkel Mikkelsen i Robert Lambert. Kilka słów o przebiegu zimowych przygotowań trenera. Uwaga, tutaj zbieżność nazwisk przypadkowa. Piotra Barona.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 Na Kasprowym Wierchu najlepsze warunki narciarskie tej zimy, więc trochę teraz sportów zimowych. Karling i dwunaste miejsce Polaków pod wodzą Konrada Stycha w Mistrzostwach Świata. Nasi zakończyli udział w turnieju w Ogden City z bilansem zwycięstw z Japonią i Chinami i dziesięcioma porażkami. Mimo, że nasi reprezentanci nie weszli do fazy pucharowej, zagwarantowali sobie grę w elicie za rok i to trzeba sobie poczytać za sukces. GKS Tychy o dwa kroki bliżej obrony tytułu w hokeju na lodzie. Tyszanie wygrali dwa pierwsze mecze finałowe z GKS-em w Katowicach. W pierwszym 4-2, w drugim było 1-0. Zadowolony stafli w satelicie zjeżdżał Olaf Bizacki. Na pewno był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Od pierwszych minut zagraliśmy mądry, dojrzały hokej. Mieliśmy założenie, żeby strzelić bramkę, żeby ten mecz ustawić pod nasze dyktando. Mecz numer 3 w poniedziałek w Tychach, a po brązowe medale sięg sięgnęli hokeiści Zagłębia Sosnowiec, którzy pokonali Unię Oświęcim dwukrotnie w serii do dwóch zwycięstw. Industria Kielce przegrała pierwsze starcie ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów Szczypiornistów. opieczni tre drugiego trenera Krzysztofa Lijewskiego ulegli w Segedynie pik Seget 23 do 26. Przed że wszystko jest jeszcze otwarte. Gramy za 6 dni u nas w domu z naszą swoją publicznością Wierzę, że jeżeli kilka, kilka elementów poprawimy w stosunku do dzisiejszego Spotkajmy mam tu na myśli atak pozycyjny, to będzie dobrze. I tego się trzymajmy. To teraz pogoda na jutro. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Możliwe także przelotne opady deszczu bez opadów tylko na południowym wschodzie. Od 12 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju chłodniej. Od 7 do 11 na północy i na Podhalu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W popołudniowej audycji dziś namawiamy Państwa do świątecznego ruchu pomiędzy kolejnymi daniami. W sprawie aktywizacji przed telewizorem, bo powiem o tacie mojej koleżanki w latach 80., wówczas mężczyzna 40-paroletni. Zawsze jak był w telewizji film z Bruceem Lee Wejście Smoka, to on zaraz po tym filmie zakładał dres i szedł biegać. Wystarczało mu to na jeden, dwa razy. Pozdrawiam, wesołych świąt. No dobrze, namówił pan. Trzeba sobie przypomnieć w te święta Wejście Smoka 22 i 7. Trójek. Do państwa dyspozycji ten numer w każdej sprawie. W sprawie Jacek Frenzel, Maciek Załęski, Michał Jęczkowiak, Katarzyna Borowiecka. 8 minut po siedemnastej i Tori Amos w trójce. On my way up north, upon the venture I pulled back. The hood and I was talking to you and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that way. A scarlet walk, a sort of fairy tale, Tori Amos. Tori też przyjedzie w tym roku na koncert do Polski. Państwo dzwonią, 22 i 7 trójek. A motywacji, motywuje mnie to, jak słyszę, że... Radio Trójce, mój dawny redakcyjny kolega, który zawsze był po drugiej stronie mikrofonu, Krzysztof Sagan, nadal ma ochotę, nadal to robi, nadal to realizuje. Ja wtedy czuję, że też mi się chce, buzia już się uśmiecha i trzymam kciuki za to, żeby święta były wspaniałe dla całej redakcji. Nie tylko dla tych, których słychać, ale również dla tych wszystkich, którzy tam po drugiej stronie siedzą, a o których nazwiska tak rzadko się wspomina. Pozdrawiam serdecznie. Trochę się o nas upomnę. Maciek, musisz potwierdzić teraz skinieniem głowy, że nigdy nie pomijamy nazwisk naszych redakcyjnych kolegów, tych, którzy program realizują i koleżanek oczywiście, tych, którzy program przygotowują, wydają, tych, którzy odbierają telefony. Wszyscy, którzy słuchają Trójki są tego świadkami i świadkiniami, ale bardzo panie Bernardzie dziękuję za te życzenia. Jeśli Krzyśko przypadkiem nie słyszał, to przekażemy na pewno nasz specjalista od historii Polskiego Radia, o czym mogli się państwo przekonać odwiedzając Trójkę w czasie Dnia Otwartego, 20. drugiego marca, to już było tydzień temu, ależ ten czas biegnie. 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Teraz temat międzynarodowy, wprawdzie, ale bardzo mocno wpływający lub mogący wpływać jeszcze bardziej na nasze życie. Cieśnina Ormus to jest jeden z kluczowych szlaków energetycznych świata. Od tygodni pozostaje zablokowana, ale to jest pierwszy od dawna sygnał ostrożnego optymizmu. Teraz przez Cieśninę przepłynęły dwa zachodnie statki, francuski i japoński. Czy to jest początek powolnego odmrażania ruchu? Odpowiedzi na to pytanie szukała Karolina Gonet. W cieśnienie Ormuz po raz pierwszy od wielu tygodni zaczyna się coś dziać. Na razie bardziej przy stole negocjacyjnym niż na wodzie. Iran i Oman próbują ustalić nowe zasady ruchu przez ten strategiczny przesmyk. Bez ich zgody nie przedostanie się praktycznie żaden statek. A przypomnijmy, że przez cieśninę przepływa prawie jedna piąta światowej ropy naftowej i skroplony gaz ziemny. O skali problemu mówiła m.in. szefowa brytyjskiej dyplomacji. In the last 24 hours w ciągu ostatniej doby przez cieśnina przepłynęło 25 statków, podczas gdy zwykle tym szlakiem dziennie przemieszcza się około 150 jednostek. Odnotowano ponad 25 ataków, a na około 2000 statków utknęło 20 tysięcy marynarzy. Widzimy, że Iran przejął kontrolę nad międzynarodowym szlakiem żeglugowym, biorąc światową gospodarkę jako zakładnika. Pierwsze statki zaczynają sprawdzać, czy da się przepłynąć inaczej niż dotychczas. Zamiast trzymać się irańskiego korytarza, płyną bliżej Omanu. Dziś pierwszy raz od początku konfliktu przez cieśninę przepłynął zachodni statek. Francuski kontenerowiec, który dla pewności nadawał komunikat, właściciel Francja. Po irańskiej stronie pojawiają się postulaty. Doktor Jakub Gaida, iranista i politolog z Fundacji Płaskiego. Powinny być najpierw wprowadzone warunki wstępne które pozwolą w jakiś sposób też e, w stronie irańskiej negocjować z pozycji wygranego w tym konflikcie. Iran wciąż trzyma rękę na zaworze i traktuje Ormuz jak kartę przetargową, a świat nie ma wielu alternatyw. Rurociągi omijające cieśniny są niewystarczające, a nowe projekty to lata inwestycji i ogromne koszty. Jedna z głównych alternatywnych tras prowadzi przez Morze Czerwone, ale tam działają wspierani przez Iran rebelianci Huti. Nazmat na Madiq Hormuz Kryzys w cieśninie Ormus po raz kolejny uświadomił światu, jak nierozerwalnie związane są bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i interesy globalnej gospodarki. Trwałe i kompleksowe bezpieczeństwo w tym regionie jest kluczowe nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale i całego świata. Tak naprawdę Irańczycy też nie mają interesu, żeby tę wojnę kończyć w tej chwili, no bo jeśli tu się perspektywie nic nie zmieni, to i tak te wszelkie ograniczenia, którym byli poddawani przez Stany Zjednoczone, przez społeczność międzynarodową przez ostatnie lata, one zostaną utrzymane i nie będą mieli Irańczycy żadnego przełomu, a odbudowa teraz kraju po tym, co się dzieje, to też będzie niezwykle kosztowna sprawa. Dyplomacja próbuje nadążyć za sytuacją. Ponad 40 państw rozmawiało o rozwiązaniu kryzysu, ale konkretów wciąż brak. Rada Bezpieczeństwa ONZ przesunęła wczorajsze głosowanie w sprawie ewentualnej ochrony żeglugi, a scenariusz militarny na razie uznawany jest za zbyt ryzykowny. Sytuację na Bliskim Wschodzie odczuwamy w codziennym życiu. Wszyscy, przede wszystkim oczywiście na stacjach paliw. Dzisiaj minister, minister energii Miłosz Motyka powiedział, że obniżone stawki podatku i akcyzy na paliwa będą obowiązywały tak długo, jak będzie to konieczne. A ja przy okazji przypomnę, że na drogach prosimy bez nerwacji. Palp Tina w audycji popołudniowej. Dla spokojności. Satchel stripes, the one she wore. The night I almost to her. Tina's so attentive to my needs. We're really good together 'cause we never meet, Tina. Tina. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday, you were wearing rainbow boots with matching socks. What a display! I'll ever. It's tonight I have been thinking about Scenes from a marriage That never took place Stały słuchacz z Jaworzna. Ja dzwonię z najlepszymi życzeniami świątecznymi dla wszystkich redaktorek i redaktorów Polskiej Trójeczki. Na urodziny dzwoniłem i cieszy mnie to, że się dodzwoniłem. A dzisiaj świątecznie. Staszek z Jaworzna. 22,7 Trójek, Jacek Frenzel przy telefonie. A my teraz wracamy do tematów świątecznych. Tak się utarło, że... Dekoracje w miastach świąteczne to jest oczywiście głównie domena Bożego Narodzenia. Ale w Lądku Zdroju pomyślano, a dlaczego by nie ozdobić miasta z okazji Wielkanocy? Właściwie pomyślała Magdalena Ryfa, prezeska Koła Gospodyń Wiejskich z Lądka Zdroju, a chodziło o to, żeby w wielkanocny sposób ubrać drzewa rosnące przy ulicy Zwycięstwa. Teraz się wyjaśni, o co chodziło z tymi bandażami gipsowymi na jajka. Tak, chyba to leciało Maciek, prawda? No właśnie, nad akcją od początku musiał się unosić nim w tajemniczości. Na początku w ogóle nie chciałam się też tym dzielić z nikim, bo ustaliliśmy, że trzymamy to w tajemnicy, po to też, żeby nikt nam tego pomysłu nie skównął. Poszłam do apteki, ponieważ zamówiłam 20 bandaży gipsowych na jajka. Było i Było podejrzane. I pani z apteki mówi, pani będzie robić jakieś jajka. Coś pani będzie z tym robić. Na pewno na aleje. I tam one już zaczęły opowiadać, co będą robiły. Kolega poszedł na masaż i panie w uzdrowisku już szykowały ozdoby, także wszyscy powoli zaczynało całe miasto o tym huczeć. Zaprosiliśmy do współpracy przedsiębiorców, którzy mają działalności gospodarcze w lądku. Jest też burmistrz, straż pożarna, uzdrowisko lądek Zdrój, ale dzięki temu, że te drzewka są właśnie tak spersonalizowane, można było podkreślić indywidualność każdego dekoratora. Równorzędnie do tej alei powstała aleja wirtualna i teraz jeżeli ktoś czyta sobie kod QR, to może polajkować drzewko i wtedy dekorator będzie bardzo szczęśliwy. Każde drzewko różni się od siebie, jest inne, ale urzekają mnie te ozdoby, bo one wymagały naprawdę misternej pracy. Pani wykorzystała naturalne gniazdko, które było na drzewku mhm. i w środku siedzą takie malutkie kurczaczki Rzeczywiście, trzeba się trochę na palce wspiąć, ale widać. Ale jest, jest. Wszyscy poschodziliśmy się i robiliśmy dekoracje tych drzewek. No Było bardzo dużo śmiechu, radości, wspólnych takich pogawędek. Ta ulica zintegrowała społeczeństwo londyńskie. Okazuje się, że naszym pomysłem jest zainteresowanych coraz więcej ludzi. Coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj po prostu chociażby tylko przejechać się tą aleją i popatrzeć jak wygląda wystrój naszego miasta. Pierwszy raz się spotykam z takimi dekoracjami na ulicy. Pięknie prostu. Po prostu super. W każdym mieście powinna być taka aleja i jeszcze powinien być w związku z tym konkurs, które miasto ma najpiękniejszą aleję wielkanocną. Jutro wyjeżdżamy, dlatego przyszłyśmy jeszcze raz zobaczyć, bo nie wszystko się widzi w pierwszy dzień. Po prostu godna naśladowania w całym kraju chyba. Nie ma wątpliwości, że akcja udana. Pytanie, czy będziecie ją kontynuować? Jest taki pomysł, by kontynuować ją za rok. Zobaczymy, jaki będzie odźwięk taki społeczny po kilku tygodniach. Rozumiem, że trzeba będzie być po prostu uważnym. Jeśli pojawią się jakieś tajemnicze znaki w sieci, no to warto to mieć na uwadze. Tak najprawdopodobniej to my będziemy. <grymne> I można mieć oczywiście pomysły na świąteczne projekty wielkanocne. Akcja udała się znakomicie. Mieszkańcy ozdobili ponad 60 drzew, opletli je bibułą, przywiązali rysunki, i doczepili kwiaty. No i czekamy na tę powtórkę za rok.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 Them stones, you A laugh at me. I'm trying, trying. Falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners. Cry me an ocean of one-liners. Cry me an ocean of one-liners. One cruel, cruel, cruel. Oh. Dobrze usłyszeć Michaela Stajpa w nowym utworze, prawda? Tutaj akurat namówiony przez Andrew Water i ta piosenka I Play The Fool to piosenka z serialu Rooster. A my ślemy jeszcze pozdrowienia od redakcji Trójki dla Jarosława Wrony, który opowiedział nam historię Wielkanocnej Alei na ulicy Zwycięstwa w Lądku Zdroju. Boy Genius, a potem Puls Trójki. Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it, feeling like. Absolute fool about it, Ocean. You were kind enough to be cruel about it. Telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true. I can't prepare for absolution if you don't leave. Yet. So I take some offense when you say no regrets I remember it's impossible to pass your test But I'm trying to forget about it Feeling like I'm breaking a sweat about it Wishing you would kindly get out of my head. One day I'll forget about it Knowing that it probably isn't true Once I took your medication to know what it's like And now I have to act like I can't read your mind I ask you how you're doing, and I let you lie, but we don't have to talk about it, I can walk you home and practice method acting, I'll pretend being with you doesn't feel like drowning, telling you it's nice to see how good you're doing.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 Słuchają Państwo programu trzeciego. 29 minut pozostało do 18.00. Puls Trójki. Monika Suszek, dzień dobry. Pół roku po zawieszeniu broni w strefie gazy sytuacja humanitarna wciąż jest katastrofalna. Wciąż działa, funkcjonuje tam zaledwie połowa placówek medycznych i dlatego polska misja medyczna wraz z lokalnym partnerem otwiera klinikę leczenia ran. Tych ran z pewnością jest bardzo wiele, bo sytuacja niestety się za ognia. W Izraelu Izrael regularnie budzi się z, do dźwięku syren alarmowych. W tym roku... Wielki Piątek chrześcijańskie obchody w Ziemi Świętej odbywają się w cieniu po pierwsze ograniczeń, zamknięcia dróg i oczywiście napiętej sytuacji. I my o tej sytuacji na Bliskim Wschodzie dziś porozmawiamy z moimi gośćmi. Jakub Belina Przesowski, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Mariuszem Borkowskim, byłym korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panie Mariuszu. Dzień dobry, witam. Może zacznijmy właśnie od tej sytuacji wewnętrznej Izraela. Konflikt izraelsko-palestyński, on co prawda nie zniknął, ale po prostu stał się chyba drugoplanowy, a jednak sytuacja y, y, jest bardzo napięta i bardzo nerwowa. Mam tu też na myśli szczególnie Zachodni Brzeg i to, co dzieje się w Zachodnim Brzegu, ataki radykalnych izraelskich osadników na Palestyńczyków trwają tam niemal codziennie. Panie Mariuszu, czy to jest taka hmm, cicha aneksja tego terytorium? To jest nie tylko cicha aneksja, ale to jest eksterminacja. Zresztą były premier Izraela Olmert w liście do Trybunału Haskiego wezwał, żeby Trybunał zajął stanowisko i żeby zaczął karać sprawców tego. I z kolei skierował też list do brytyjskiego dziennika The Guardian, w którym pisze wręcz o żydowskim, cytuję, żydowskim terroryzmie, który stwarza egzystencjonalne zagrożenie. Dla kogo? dla Izraela. I on pisze, moralna siła była podstawą naszych zwycięstw. Była Bez tej siły naprawdę nie mamy prawa do istnienia. On mówi o tym, że pogromy palestyńczyków, które teraz się dzieją na zachodnim brzegu, a wcześniej w innej formie miały miejsce w strefie gazy, przypominają mu pogromy Żydów w III Rzeszy i w, Europie w czasie II wojny światowej. Przypomnę dwa takie szczegóły, które... Tam się dzieją. Pierwsza rzecz to jest izraelska organizacja praw człowieka Jeć Din mówi o 1746 przypadkach, to są dane sprzed tygodnia, co prawda, z czego 600 skończyło się mordem cywilów palestyńskich. Cywilów palestyńskich zarówno starców, kobiet, trzech czteroletnich dzieci, najbardziej takim. Drastycznym przykładem było, kiedy kończył się niedawno święty miesiąc ramadan dla muzułmanów. Rodzina palestyńska, cywili, wracała z dezelowanym samochodem. Zatrzymali ją osadnicy, koloniści żydowscy, zastrzelili matkę i ojca, a potem, przykładając rewolwery do głowy trzy i czterolatków, zastrzelili ich na miejsce. I jak wskazuje, ta organizacja izraelska, nie palestyńska, nie europejska, mówi sprawcy nie zostali nawet wylegitymowani przez obecnych na miejscu żołnierzy i policjantów izraelskich. Krótko mówiąc, konflikt, który się obecnie dzieje to, co się dzieje w Iranie i wokół Iranu, przykrył zupełnie to, co się dzieje z ogromną siłą na zachodnim brzegu Jordanu, przykrył to, co się dzieje i zapewne tutaj pan Brzozowski będzie miał więcej szczegółów, to, co się dzieje w strefie gazy. Sytuacja dramatyczna, humanitarna, medyczna, żywnościowa, Krótko mówiąc, nic nie uległo poprawie. Tyle, że my teraz zajęliśmy ropą naftową i tym, co się dzieje w samym Iranie i wokół Iranu. No i właśnie teraz przechodzimy do strefy gazy. Jakub Belina Brzesowski, Polska misja medyczna jest tam obecna, pomaga wraz z partnerami lokalnymi. To może najpierw poprosiłabym Ciebie, abyś powiedział o tej sytuacji, jaka jest obecnie. Co prawda mamy zawieszenie broni, ale sytuacja humanitarna się nie zmienia. To prawda. To zaraz jeszcze, ja tylko jeszcze pozwolę sobie nawiązać to ze dwoma słowami do Zachodniego Brzegu, bo tam też działamy i tam też mogę powiedzieć, że to też dotyka naszych działań. Znaczy społeczności, którym pomagamy no są, no mówiąc eufemistycznie wysiedlane, więc jedna ze społeczności, której pomagaliśmy w tej chwili właściwie straciła swoje miejsce zamieszkania. zostało ono jej, no mówiąc wprost, zabrane. Więc, więc to też nas i nasze działania pomocowe dotyka. Natomiast jeżeli chodzi o Strefę gazy. To jest tak, znaczy, nie zmienia to może jednak za dużo powiedziane, bo, to, bo jednak przez te pół roku trochę się zmieniło. Że ta sytuacja jest nadal trudna. Przede wszystkim codziennie giną ludzie, o tym pamiętajmy, bo to zawieszenie broni dla mnie należy brać w cudzysłów. To znaczy, mówimy o zawieszeniu broni, w trakcie którego zginęło. W tej chwili już około 700 palestynek, palestyńczyków, czyli mniej więcej cztery osoby dziennie. No, to jest tak naprawdę, powiedziałbym, konflikt na niższej intensywności, a nie zawieszenie broni sensu stricte. Więc nadal mamy do czynienia z bombardowaniami, z ostrzałami. No, cały czas, cały czas te straszne sceny się tam wydarzyły. No oczywiście na zupełnie inną skalę niż w trakcie tej największej eskalacji. No mamy problem... Ja bym powiedział, że przeszliśmy do takiego... Z takiej strasznej eskalacji przeszliśmy do takiego etapu trochę agonii humanitarnej. Znaczy mamy polepszenie sytuacji, tutaj na przykład no nie mamy już do czynienia z głodem, sensu stricte na miejscu, ale z niedożywieniem jak najbardziej. Czyli e, Palestyńczycy, palestyńki nie mają dostępu do pełnowartościowej żywności. Nasi lekarze z tej wspomnianej na wstępie kliniki leczenia ran przeszli na, na serw, Han Yunus, opowiadali mi o tym, jak poszli na targ lokalny. No i mówią, że tam łatwiej jest dostać batona, Snickersa czy Marsa niż warzywa, niż pełnowartościową żywność po prostu. Mówili mi o cenach. Tego dnia akurat na targowisko weszły jajka po raz pierwszy od kilku dni. No i mówili mi, że ta cena za 10 jajek to okolica, powiedzmy 25 zł. Pamiętajmy, że strefa gazy jeszcze przed całą eskalacją, tam obliczano takie PKB na głowę, na mieszkańca per capita, na mniej więcej pół dolara dziennie, czyli powiedzmy za te, no za ten tę dniówkę można byłoby kupić sobie jedno jajko w tej chwili. Więc y, ci ludzie też często nie jedzą, bo ich po prostu na to nie stać. Y, I cała ta sytuacja, y, mówię o agonii, bo cały czas mamy do czynienia oczywiście z miejscem, gdzie mamy tych budynków zniszczonych według różnych szacunków zniszczonych lub uszkodzonych 80, nawet do 90%. te takie największe widziałem rachunki praktycznie no, nie są odbudowywane w tej chwili, ponieważ mhm. część materiałów budowlanych jest niewpuszczana przez Izrael na miejsce, w związku z czym właściwie mhm. próbuje się odbudować z tych gruzów, a nie z na przykład z lepszych materiałów budowlanych w tej chwili. Ehm, no i po prostu ehm. ten powrót do normalności, samo odgruzowywanie, gdyby ono następowało, no tak naprawdę na, na razie nie zaczęło następować, samo odgruzowanie ONZ szacuje, że trwałoby do 2032 32 odbudowie, mówimy tutaj naprawdę perspektywa lat no, 2040+, plus, tak? Ale gdyby to wszystko ruszyło, na razie nic nie wskazuje na to, żeby to miało ruszyć i tak naprawdę no ja to postrzegam jako taką, takie trzymanie na kroplówce umierającego pacjenta. Znaczy on nie, nie umrze, znaczy to tak jak mówię, no, nie mamy tej eskalacji, jaką mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, ale kryzys humanitarny trwa i nic nie wskazuje na to, żeby... No, Izraelowi czy innym aktorom na miejscu zależało na tym, żeby do, doszło tam do takiego powrotu do normalności. Za chwilkę jeszcze też wrócimy do strefy gazy i do wspólnego projektu, który Polska Misja Medyczna organizuje. Panie Mariuszu, Mariusz Borkowski jest z nami. Czy wobec tego, tak jak Jakub belina Brzezowski mówił, strefa gazy trzymana na kroplówce, to wszystko ma polegać na tym, że po pierwsze trwa wojna z Iranem, a więc Izrael będzie musiał poczekać, a po drugie... Zbliżają się też wybory do Knesetu, co, co jest bardzo istotne dla premiera Netanyahu. Ale on te wybory już wygrał, zarówno tym, co się działo w strefie gazy, jak i teraz w Iranie. Każda to teraz wojna formalność jest formalność tylko dla niego to jest już formalność, dlatego że 80% społeczeństwa izraelskiego popiera zarówno. E, atak izraelski na Iran, jak i to, co się działo w strefie gazy i to, co się dzieje w strefie e, zachodniego brzegu Jordanu. Krótko mówiąc, o ile jeszcze 10, 15, 20 lat temu mówiło się, że połowa społeczeństwa izraelskiego, no może nie jest wrażliwa, ale gdzieś dostrzega ten problem palestyński, e, nie na zasadzie utworzenia tak postuluje Międzynarodowe Prawo dwóch państw, czyli istniejącego Izraela plus no, państwa palestyńskiego, autonomii palestyńskiej jakiejś, to obecnie mówi się, że zaledwie 20% Izraelczyków tak naprawdę ma te poglądy no, nazwijmy humanitarne, dostrzega, że no, zbrodni wojennych nie można bezkarnie e, popełniać. I co więcej, e, na środkach społecznych w Izraelu, w internecie, żołnierze i koloniści chwalą się zabójstwami, chwalą się strzelaniem do dzieci, mordowaniem, podpalaniem domów, niszczeniem gajów. Krótko mówiąc, ta cała taka opętańcza akcja eksterminacji i ona obejmuje również strefę gazy. czym w strefie gazy to, co pan powiedział, to jest nie tylko, że te cztery średnio dziennie osoby giną, ale mnóstwo ludzi, którzy są już chorzy, doznali ran, nie zostali wykurowani, oni prędzej czy później umrą. I Izrael liczy na to nie tylko rząd, ale dosyć spora część społeczeństwa izraelskiego, liczy na to, że Palestyńczycy nie wytrzymają tych drastycznych warunków i wreszcie sami uciekną ze strefy gazy do krajów arabskich, że to samo przy tych rozkręcających się represjach na zachodnim brzegu Jordanu spowoduje, że Izrael pozbędzie się jakby za jednym zamachem ludności palestyńskiej z jednej enklawy i z drugiej. Przy okazji świąt Wielkiej Nocy dodam, że te represje dotyczą nie tylko ludności muzułmańskiej, Wśród palestyńczyków jest niewielu, niewielki procent, ale jednak jest pewien procent chrześcijan. Są kościoły chrześcijańskie, pracują tam księża z krajów europejskich i te kościoły są niszczone, demolowane, podpalane są w własności, ludzie są wypędzani. To już nie jest istotne, że to ktoś jest muzułmaninem, jak mówili, bo to ekstremista. Po prostu ktoś, kto nie jest Żydem, jest absolutnym wrogiem i to cieszy się niestety dużym poparciem. Tak, ta, ta sytuacja posunęła się do takiego stopnia, że byli ministrowie w rządzie Likudu, który obecnie rządzi, oni już nie sprawują władzy, pan Meir Shetrit i Dan Meridor, wystosowali list specjalny, mówiąc, jeśli tak dalej będzie, to my staniemy się krajem zdemoralizowanym, całkowicie nie mającej żadnej legitymacji w świecie e, współczesnym, Jest, będziemy staniemy się po prostu zbiorowiskiem, Przestępców. Co więcej, kolejny list, który się pojawił, i to wcale nie ze strony takich, jak to się mówi, miękkich żonów, jakby użyć tego e, takiego kolokcjalnego pojęcia, to są e, byli dowódcy wywiadu e, izraelskiego zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego byli dowódcy policji, wojska, którzy wskazują, że dalej tak być nie może. Państwo nie może sankcjonować zbrodni przeciwko ludzkości na skalę zalegalizować po prostu tego i niestety większość no, skrajnego rządu, prawicowego, liczy, że zyska poparcie ludności i w ten sposób pozbędzie się ludności palestyńskiej w horyzoncie lat 30. no najpóźniej do lat czterdziestych, ponieważ strefa gazy, to co Pan słusznie powiedział, Pan Brzozowski, strefa gazy według ostatnich rachunków, samo wywiezienie 60 miliardów Miliardu podkreślam ton gruzu ze strefy gazy, jest technicznie bez ogromnych środków technicznych zachodu niemożliwe. Odbudowa strefy gazy mówi się, że będzie kosztowała 90 miliardów i tych pieniędzy po prostu nie ma. I w tym całym chaosie Polska Misja Medyczna wraz z lokalnym partnerem otwiera klinikę. Powiedzmy jeszcze kilka słów, yy, jakie rany będą przede wszystkim tam leczone, kogo będziecie przyjmować? Właściwie już przyjmujemy, bo 1 marca ta klinika została otwarta. To jest przy szpitalu na Serb w Hanunus. To są najróżniejsze rany, bo takie i, i rzeczywiście cały czas od różnego rodzaju no, trwających niestety, tak jak mówiłem, ostrzałów czy, czy innych, innego rodzaju bombardowań, no, po, po takie rzeczy jak odleżyny. Także to też nam pokazuje że trochę już przeszliśmy z takiego mm, największego, powiedziałbym, trybu pomocy na tych dotąd, czyli nasi lekarze jeździli do innego wtedy szpitala w Dairabalach y, i naprawdę przyjmowali no dosłownie praktycznie tylko osoby, które tam trafiały bezpośrednio właśnie y, po strzałach bombardowaniach. Tutaj to jest już tylko część pacjentów. Jesteśmy w stanie zajmować się już y, nie tylko tymi naj, naj, naj najbardziej nagłymi, najgorszymi przypadkami, więc to też pokazuje, że ta sytuacja mimo wszystko nie jest aż tak tragiczna jak wcześniej ale przez to też no, zyskuje dużo mniej uwagi e, i polskiej, międzynarodowej społeczności. E, a tak jak mówię, no, ta agonia będzie trwała i e, tak jak e, wspominał pan Borkowski, no, po prostu e, Gaza staje się z każdym miesiącem coraz bardziej miejscem niezdatnym do życia. E, I no, to, co my jeszcze próbujemy robić cały czas, to mimo wszystko dawać te podstawowe usługi, te podstawowe naprawdę warunki, które pozwalają na no, też... Choćby minimalnie godne życie, bo pamiętajmy, że tam nie ma dostępu do dobrego, dostęp do sanitariatów, do czystej wody. do... No, mógłbym teraz wymieniać w nieskończoność. Znaczy, no, większość, większość społeczności gazy jest wewnętrznymi uchodźcami. Znaczy nie mieszka w swoich domach, tylko często zazwyczaj już w tej chwili w namiotach. Więc naprawdę te warunki tam do życia są tragiczne. To, co my i, i część innych organizacji na miejscu próbuje robić, to naprawdę zapewniać zupełnie podstawowe warunki do tego, żeby przejść na miejscu, ale to wciąż jest za mało, żeby ta gaza była... Nawet nie mówię dobrym, ale no dostatecznie dobrym miejscem do życia i, i, i to jest naprawdę straszne w tej sytuacji. Jeżeli Państwo by chcieli wesprzeć nasze działania na miejscu, zapraszam na stronę pmmwork.pl, tam więcej o tej klinice leczenia rano i o tym, jak można ją wesprzeć jest napisane. Oczywiście też zapraszamy na stronę internetową Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że jeszcze będziemy się też spotykać w tym gronie, żeby rozmawiać o Bliskim Wschodzie. Jakub Bylina-Brzezowski, Polska Misja Medyczna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam na pmm.org.pl. Oraz Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Był z nami również. Panie, dziękuję, panie Mariuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Monika Suszek dziękuję i życzę spokojnych świąt. Do usłyszenia. Puls trójki. Right you let down. 9 minut pozostało do 18:00 Nieco zmieniona dziś, dziś jest tramówka trójki, przedświąteczna, tak można powiedzieć, więc po 18 nie będzie trzeciej godziny, czyli naszego podsumowania tygodnia, a specjalna audycja Tomasza Sajewicza prosto z Jerozolimy. Ale nie mogliśmy się oprzeć, właściwie nie mógł się oprzeć Michał Jędrkowiak, bo to był tydzień obfitujący wydarzenia, więc przeżyjmy to jeszcze raz. Sobota. Biały łoś w Kampinosie. Sensacja. Jak ja przy się mieszkam, tam się chodzą. No to życzmy mu wszystkiego najlepszego, żeby się dobrze chował. Trudno się mu schować, bo jest biały. Jest biały, a potem wilki są tutaj już. Nie, łoś jest duży, a wilki są małe. Coś się będzie działo w tym Kampinosie. Niedziela. To była ta noc. Europejczycy przestawili zegarki i o godzinę krócej dyskutowali o przestawianiu zegarku. Od niemal dekady trwa w Unii dyskusja o możliwej likwidacji zmiany czasu. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Wywołują już one znudzenie w Komisji Europejskiej. Jej rzeczniczka Anna kajza znowu była o to teraz pytana. I najpierw wzięła głęboki oddech, zanim odpowiedziała, że piłka jest po stronie państw członkowskich, a te nie mogą się porozumieć. Za pół roku będziemy dyskutować o godzinę dłużej. Poniedziałek. Zazwyczaj jest odwrotnie. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy udaje się zdać za pierwszym razem. No, może drugim problem bywa z praktyką. W przypadku pewnego wytrwałego kursanta z Tarnowa to teoria była problemem. Mężczyzna zdawał egzamin 139 razy. Z praktyką poszło szybciej. Udało się za drugim. To była tylko sprawa z placem. Osoba była zestresowana. Ja trochę się nie dziwię, bo zrobiła się niechcąco osobą medialną. Mówi Paweł Gurgul z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. Więc lepiej wyszło w części praktycznej niż nawet średnia statystyczna wychodzi. Pan dyrektor wierzy, że dzięki wieloletniemu kontaktowi z teorią, ten świeżo upieczony kierowca będzie jeździł bardzo bezpiecznie. Wtorek. Nie przepadam za meczami reprezentacji, ale obejrzałem mecz Polska-Szwecja i oto moje spostrzeżenia. I gol! Najpierw oni strzelili nam, potem my strzeliliśmy im. Gol! Potem znowu oni nam Gol, gol, gol dla Szwedów Potem myśmy im jeszcze jednego strzelili Zamykamy akcję, gol! A na koniec. Tak. Jeszcze gol! Jeszcze jednego strzelili oni. Jak to wpadło i dlaczego? I wygrali. Na trzy minuty przed końcem. środa. To może w duecie, zapraszam. Do zakochania, jeden krok. Jeden, jeden. Wspaniały to był dzień, nie zapomnimy go nigdy. Urodziny trójki. Do zakochania, jeden krok. Wyjątkowy koncert, a przed nim audycja jak 100 lat temu. Nic z taśmy, nic z płyty. Nic z komputera. Dzień dobry. Wszystko na żywo. Skłony boczne Cztery. szyi. Czekaj, 20 miało być. No ale to Radio jest... daje dużo większe możliwości. Hola. Tu program trzeci. No, no, no, to, to jakoś się tam toczy. No, ja nie wiedziałem, że to będzie aż taka mistyfikacja. Powiem tylko, że już szukamy pretekstu, żeby to powtórzyć. Czwartek. W Amsterdamie zaprezentowano torebkę wykonaną ze skóry dinozaura.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 Podsumowanie mijającego tygodnia przygotował Michał Jędrkowiak.